Bruce Beers. Człowiek i wąż Żaden tedy człowiek rozumny, a uczony nie poważy się zadać temu kłam, albowiem godne wiary relacje, tudzież mnogie świadków potwierdzenia dowodzą, iż żmieja w ślepach swoich posiada moc magnetyczną. Ktokolwiek popadnie w jej krąg, mimo woli swej, przyciągany będzie i zginie marnie od ukąszenia onej. Jeden. Wyciągnięty wygodnie na sofie, w szlafroku i pantoflach, Harker Brighton uśmiechał się, odczytując powyższe zdanie w dziwach wiedzy. Staruszka Moryster'a. Ze wszystkich dziwów, pomyślał sobie, najdziwniejsze jest to, że mędrcy i uczeni w epoce Moristera wierzyli w takie bzdury, które odrzuca prawie każdy nieł w naszych czasach. Wywołał w nim to krąg refleksji, gdyż Brayton był myślicielem. Machinalnie opuścił książkę sprzed znieruchomiałych w zadumie oczu. Gdy tylko znikła z pola widzenia, coś jawiącego się w mrocznym kącie pokoju przywołało go do przytomności. Zauważył w cieniu pod łóżkiem dwa światełka, ocal jedna obok drugiego. Wyglądały na odblask wiszącej nad nim gazowej lampy w metalowym kloszu. Nie poświęcając im więcej uwagi, wrócił do lektury. W Chwilę później jakiś impuls nad, którym się nie zastanawiał, kazał mu znowu odłożyć książkę i spojrzeć w to samo miejsce. Tkwiły tam wciąż dwa światełka. Zdawało się, że pojaśniały migocąc z zielonkawym połyskiem, którego przedtem nie zauważył. Pomyślał też, że chyba przysunęły się odrobinę. Były nieco bliższe. Znajdując się jednak wciąż w głębokim cieniu, nie mogę ujawnić swego charakteru i źródła komuś, kto przyglądał się im niedbale. Brayton znowu wrócił do lektury. Raptem tekst nasunął mu jakąś myśl. Poterwał się, odkładając po raz trzeci książkę na sofę, wysunął mu się z ręki i spadła na podłogę, rozpostarła grzbietem do góry. Brayton Pochylony, wpatrywał się uważnie w ciemność pod łóżkiem, skąd oba punkciki migotały, jak mu się zdawało, silniejszym ogniem. Wytrzeźwiał już zupełnie, spojrzenie miał bystre i niestępliwe. Po chwili dostrzegł tuż pod poręczą łóżka potężne sploty węża. Zielone światełka, to były ślepia. Okropny łeb, płasko wysunięty z głębi i wsparty na ostatnim zwoju, mierzył prosto w jego stronę. Szeroka, brutalna paszcza i krytyjskie czoło podkreślały kierunek tchnącego złością spojrzenia. Świetlne punkciki przeistoczyły się w ślepia, wpatrzone w jego oczy znacząco i zjadliwie. 2. Wąż w sypialni wytwornego mieszkania w dużym mieście to na szczęście nie tak częste zjawisko, aby się mogło obejść bez wyjaśnienia. Harker Brayton, 35-letni kawaler, uczony i próżniak mający w sobie coś ze sportowca, bogaty, głośny i krzepkiego zdrowia, powrócił do San Francisco z włóczęgi po nieznanych, zapadłych kątach świata. Gusty jego, zawsze odrobinę zbytkowne, wybujały jeszcze pod wpływem długotrwałych niedostatków. Nawet zasoby luksusowego hotelu nic potrafiły ich w pełni zaspokoić. To też Brayton chętnie skorzysta z gościnności swego przyjaciela, doktora Doringa, wybitnego zoologa. Staromodny dom doktora w dzielnicy, która obecnie uchodzi za obskórną, posiadał wygląd świadczący wymownie o dumnym odosobnieniu. Po prostu nie chciał się pospolitować w podłym towarzystwie i ostatecznie nie ustrzegł się niektórych dziwactw płynących z samotności. Jednym ze świadectw jego ekscentryzmu było skrzydło. Podejrzanie uwłaczające architekturze i wykorzystane na nie mniej buntownicze cele. Stanowiło bowiem kombinację laboratorium, menażerii i muzeum przyrodniczego. Tutaj właśnie doktor wyładowywał swój naukowy temperament w studiach nad takimi formami życia zwierzęcego, jakie go wyraźnie pociągały i zaspokajały jego upodobanie, skłaniające się, trzeba przyznać, raczej ku niższym gatunkom. Wyższe natomiast, jeśli chciały sprostać czule jego subtelnym wymaganiom, musiały zachowywać przynajmniej niektóre szczątkowe cechy łączące je z rodziną takich pierwotnych smoków jak ropuchy i węże. Jego sympatie naukowe były wybitnie gadofilskie. Kochał w przyrozie pospólstwo i nazywał siebie zolą zoologii. Żona jego córki, nie mające szczęścia podzielać jego światłej pasji dotyczącej zajęć i zwyczajów naszych braci stworzonych pod pychową gwiazdą, zostały ze zbyteczną surowością wykluczone z przybytku, który zwał się wężarnią i skazane na przebywanie wśród własnego gatunku. Jednakże, aby złagodzić ich srogi los, doktor pozwolił im w oparciu o swoją zasobną szkatułę, prześcignąć gród gadów w zewnętrznej wspaniałości i splendorze. Architektura i umeblowanie wężarni cechowała surowa prostota, dostosowana do skromnego stanu mieszkańców, których istotnie nie można było obdarzyć swobodą nieodzowną dla pełnego rozkoszowania się zbytkiem, gdyż większość z nich posiadała tę kłopotliwą właściwość, że żyła. Jednakże w swoich własnych pomieszczeniach Zostawiono im tyle wolności osobistej, na ile pozwalał ich zgubny nauk pożeranie się nawzajem. I zdarzało się niejednokrotnie, o czym Brighton został przezornie powiadomiony, że znajdywano je o różnej porze, takich zakątkach, gdzie swojej obecności nie potrafiłyby wytłumaczyć bez wstydu. Na przekór wężarnie i jej niebezpiecznym związkom, którymi w istocie nie zaprzątał sobie głowy. Brayton czuł się znakomicie w kościnie od ringa. 3. Poza dreszczem niespodzianki i zwykłej odrazy, Brayton nie odniósł większego wrażenia. Pierwszą jego myślą było zadzwonić po służbę. Sznur od dzwonka zwisał pod ręką, ale Brayton nie sięgnął po niej. Przyszło mu do głowy, że posądzono by go o strach, którego wcale nie czuł. Bardziej mu się narzucał niedorzeczny charakter sytuacji, aniżeli jej ryzyko. Była oburzająca, lecz absurdalna. Kat należał do jakiegoś gatunku, z którym Brayton nie byłoby znany. Długości węża mógł się tylko domyślać. Najbardziej widoczne sploty nie ustępowały grubością jego ręce. Czy był groźny, czy też nie. Jadowity, czy dusiciel. Natura wyposaża w sygnały niebezpieczeństwa, ale wiedza o tym nie przyszła mu z pomocą. Nigdy nie zgłębił jej tajników. I do tego okazu dzikiego życia dżungli. Co więcej, o nieznośne myśli, wyziewy tego potwora zanieczyszczały powietrze, którym sam Brayton oddychał. Myśli, nawet gad był nieszkodliwy, to w każdym razie sama jego obecność stawała się uwłaczająca. Znalazł się tu prawie kaduka, był nie na miejscu, dopuścił się impertynencji. Kamień nie wart odprawy. Nawet barbarzyński gust naszego czasu i kraju, mimo że przeładował ściany pokoju obrazami, podłogę meblami, a meble rupieczami, nie potrafił jednak dopasować wnętrze, Te nabrały mniej więcej określonych kształtów w głowie Braytona i spowodowały działanie. Proces ów nazywamy zastanawianiem się i powzięciem decyzji. W taki właśnie sposób okazujemy się mądrzy i niemądrzy. W taki właśnie sposób zwiędły liść na jesiennym wietrze zdradza większą albo mniejszą inteligencję od innych, opadając na ziemię albo na staw. Tajemnica ludzkiego działania jest nierozstrzygnięta. Coś daje impuls naszym mięśniom. Cóż to ma za znaczenie, że przygotowawczym zmianom molekularnym nadamy miano woli? Brayton wstał i szykował się do wyjścia cichaczem tak aby nie podrażnić węża. Ludzie wycofują się podobnie w obecności wielkich tego świata, gdyż wielkość to władza, a władza to groźba. Wiedział, że potrafi bezbłędnie podejść tyłem do drzwi. Gdyby potwór się ruszył, to natychmiast porwie odpowiedni na tę chwilę narzędzie, tenże bowiem gust, co wytapetował ściany obrazami, zadbał konsekwentnie o kolekcję morderczej orientalnej broni. Tymczasem ślepia węża palił się bardziej niż przedtem bezlitosną złością. Brayton podniósł prawą nogę, by dać krok do tyłu. W tejże chwili poczuł do tego silną niechęć. Uchodzę za odważnego, pomyślał. Czyżby zatem odwaga była zwykłą dumą? Dlatego, że nikt nie widzi hańby, mam się wycofać? Zawieszoną w powietrzu nogą wspierał się ręką o krzesło. Bzdura, powiedział na głos. Nie jestem takim tchórzem, aby się bać myśli, że się boję. Podniósł nogę trochę wyżej, zginając lekko kolano i stąpnął z rozmachem ocal przed drugim butem. Nie miał pojęcia, jak to się stało. Spróbował lewą nogę z tym samym skutkiem. Znaleźł się znów przed prawą. Dłoń na oparciu krzesła zaciskała się kurczowo, napięte ramię wyciągało się nieco do tyłu. Ktoś mógłby powiedzieć, że nie ma chęci opuścić krzesła. Złowrogi łeb węża leżał płasko na zwojach, tak jak przedtem. Nie drgnął nawet ale jego ślepia zmieniły się w elektryczne iskry strzelające chmarą świetlistych igieł. Człowiek zbladł jak popiół. Znowu zrobił krok naprzód jeszcze jeden, ciągnąc za sobą krzesło, które puszczone wreszcie upadło z trzaskiem na podłogę. Człowiek zajęczał, włącznie zareagował żadnym dźwiękiem ani ruchem, ale jego ślepia przeistoczyły się w dwa lśniące słońca. Sam gad całkiem niknął nad nimi. Emanowały z nich wielobarwne pierścienie, rosnące jeden za drugim i pękające jak bańki mydlane. Zdawało się, że mknął ku samej jego twarzy, to znówże niknął w niezmierzonej dali. Słyszał skądś nieustanny łom od wielkiego bębna. Chwilami odzywała się muzyka o niepojętej słodyczy, niczym tony harf eolskich. Poznał melodię pieśni o wschodzie słońca z kolosu Memnona, i myślał, że stoi w trzcinach nad nilem, w uniesieniu, wsłuchując się wów nieśmiertelnych hymn płynących przez ciszę wieków. Muzyka ucichła, a raczej przeszła w niedostrzegalnie daleki pomruk, ustępujący burzy. Rozpostarł się przed nim krajobraz migoczący słońcem i deszczem, ujęty w obręcz jasnej tęczy, która ogromnym łukiem obejmowała setki rozsypanych miast – na tle pejzażu potężny wąż w koronie dźwignął łeb z nadopasłych splotów i spojrzał nań oczami dawno zmarłej matki. Raptem czarujący obraz zaczął uciekać w górę, jak dekoracja w teatrze i przepadł w zupełnej pustce. Brayton runął twarzą na podłogę. Krew mu z przetrąconego nosa i kolczonych warg. Oślepły i ogłuszony leżał jakiś czas na podłodze z zamkniętymi oczami. Po paru chwilach ocknął się i zrozumiał, że upadek wyzwolił go spod uroku, gdyż oderwał się od ślepi węża. Czuł, że teraz nie podosząc oczu, będzie mógł umknąć. Jednakże myśl, że wąż znajduje się ledwie o parę stóp, a on go nie widzi, że może właśnie skacze, aby opleć mu szyję była zbyt straszliwa. Podniósł głowę, spojrzał w zgubne ślepia i znowu popadł w niewolę. Wąż leżał nieporuszony, jakby stracił nieco władzę nad wyobraźnią. Wspaniałe zjawy sprzed paru chwil nie powtórzyły się więcej. Pod spłaszczonym, bezmózgim czołem zwyczajnie migotały z dawna okrutną złośliwością czarne, poczerkowate ślepia. Jak gdyby wąż, pewny swego triumfu, postanowił nie bawić się więcej w czarodzieja. Nastąpiła teraz straszliwa scena. Człowiek rozciągnięty na podłodze o metr od wroga dźwignął się na łokciach, głowę odrzucił do tyłu na całą długość wyprężu nogi. Twarz mu zbielała pod śladami krwi, oczy wychodziły z orbit. Piana wystąpiła na usta i opadała płatkami. Silne konwulsje wstrząsały ciałem, które wiło się gibkie niemal jak brzmi. Przegiął się w pasie, rozpaczliwie szurając nogami na boki, a z każdym ruchem odrobinę przesuwał się do węża. Zaparł się dłonią o podłogę, a mimo to nieustannie zbliżał się na łokciach. Cztery. Doktor Druing siedział z żoną w bibliotece. Uczony był w wyjątkowo dobrym humorze. – Szedłem na zamianę z kolegą kolekcjonerem – powiedział – i zyskałem właśnie wspaniały okres ofiofagusa. A cóż to takiego? – zagadnęła pani Druring bez szczególnej ciekawości. – Cóż za ignorancja na Boga! – Człowiek, który dowiaduje się po ślubie, że jego żona nie zna greki, ma prawo się rozwieść, kochanie. – ofiofagus to wąż, który zjada inne – aby mu się udało zjeść twoje, powiedziała, machinalnie odsuwając lampę. Ale jak się dobiera do nich, czarując je chyba? Do ciebie to podobne, moja droga, odparł rozdrażniony doktor. Wiesz, jak mi gra na nerwach każda wzmianka o tym prostackim przesądzie, że węże mają zdolność rzucania uroku. Rozmowę przerwał potężny krzyk, który rozbrzmiewał w cichym domu, jak głos demona wyjącego w grobie. Odezwał się raz i drugi z przerażliwą wyrazistością. Oboje zerwali się na nogi, a on, Zmieszany, ona blada i nie miała ze strachu. Nie przybrzmiało jeszcze echo ostatniego krzyku, gdy doktor już pędził na górę po schodach, przeskakując dwa stopnie naraz. W korytarzu przed pokojem Braytona zastał kilkoro ze służby. Zdążyli przed chwilą zejść z wyższego piętra. Bez pukania rzucili się wspólnie do drzwi. Ustąpiły. Okazało się, że nie są zamknięte. Brayton leżał twarzą do podłogi, martwy. Głowa i ramiona kryły się niemal pod łóżkiem. Pociągnęli go stamtąd i odwrócili na znak. Twarz była umazana krwią i pianą, oczy szeroko otwarte, wpatrzone co za straszliwy widok. Udar serca, powiedział uczony, przyklękając, dotykając piersi zmarłego. W tej pozycji zerknął przypadkiem pod łóżko. Boże święty, dodał. Skąd się ta rzecz tu wzięła? Wyciągnął tam, wyciągnął węża i cisnął go wciąż zwiniętego w kłębek na środek pokoju, aż krąg szurając po śliskiej podłodze uderzył o ścianę i spoczął bez ruchu. Wąż był wypchany. Miał ślepia z kusików. Przełożył Jerzy Krzysztoń, czytał Jacek Brzezowski, muzyka Błażej Lindner, montaż i produkcja Michał Kaczan-Kaczmarek.